W rozgrywkach tych Lipski został poparty przez nuncjusza, a w dyskretny sposób także przez Królową, dzięki czemu sprawa nabrała rozgłosu, oparła się o Rzym, aż wreszcie została zakończona kompromisem. Inny głośny spór wybuchł pomiędzy Kazimierzem Poniatowskim a wojewodą Tarłą o piękną wojewodziankę krakowską Anusię Lubomirską. Ponieważ matka jej pochodziła z mieszczańskiej rodziny, a sama panna urodziła się nieco przed ślubem rodziców, była bojkotowana przez część arystokracji w tej liczbie przez Konstancję Poniatowską. Na tym tle doszło do zatargu pomiędzy Kazimierzem a zakochanym w wojewodziance Tarłą, co doprowadziło do dwóch głośnych pojedynków, przy czym w czasie pierwszego Poniatowski haniebnie stchórzył, a w czasie drugiego zabił przeciwnika. Tarło na miesiąc przed śmiercią pisał do królowej, prosząc ją o wstawienictwo u Augusta III, przed którym był niesłusznie oczerniany. Dwór jednak sprzymierzony z familią stał wyraźnie po stronie Poniatowskiego, który wkrótce po zabójstwie został mianowany Podkomorzym i uroczyście witał parę monarszą w czasie wjazdu do Warszawy w 1749 roku. Maria Józefa dołączyła się poza tym do bojkotu Anusi, nie pozwalając sobie jej przedstawić. Innym problemem interesującym królową był ciągnący się od roku 1720 spór o ordynację ostrokską, obejmującą 600 miast i miasteczek. Dobra te nieprawnie objął Paweł Sanguszko, ożeniony z siostrą ostatniego ordynata. Syn jego Janusz słynął ze wstrętu, który czuł do kobiet. Doprowadził ze swoimi faworytami odziedziczone majątki do pełnego upadku. Aż wreszcie sprzedał je donatariuszom w tej liczbie czartoryskim, lubomirskim i potockim. Było to jednak wbrew prawu, w związku z czym Pozostali magnaci dochody z ordynacji chcieli przekazać na utrzymanie wojska. Dlatego też nabywcy zrywali sejmy, które miały unieważnić tę transakcję. August III długo nie zajmował stanowiska w tej sprawie, choć na jego rozkaz oddziały komputowe wkroczyły do Dubna. Powszechnie uważano, że dwór czeka na okazję, aby ordynację ostrokską przekazać kolewiczowi Karolowi. Podobnie dochodziły pogłoski, że starostwo grodzieńskie, o które na próżno upiegał się Michał Czartoryski, Maria Józefa chce zatrzymać dla siebie. Naprawdę w marcu 1745 otrzymała od męża po śmierci ojca Anusi Lubomirskiej starostwo spiskie przynoszące duże dochody. Znacznie ważniejszy był problem Kurlandii. Wobec wygaśnięcia dynastii Ketlerów, część senatorów domagała się inkorporacji księstwa do Rzeczypospolitej. Rosja popierała tam swoich kandydatów a dwór planował osadzić w Mitawie początkowo Maurycego Saskiego, a potem królewicza Ksawerego, a wreszcie królewicza Karola, który rzeczywiście został później przejściowo księciem kurlandzkim. W działalności królowej w Polsce nieraz przejawiała się jej religijność, ale też i nietolerancja. W czasie pobytów w kraju zawsze brała udział w publicznych uroczystościach kościelnych. Pod jej protekcją odbyła się koronacja obrazu Matki Boskiej w Chełmie. W roku 1750 doprowadziła do złożenia z Urzędu Oficjała Warszawskiego Antoniego Grzegorzewskiego za to, że pozwolił na publiczny pogrzeb luteranina. W wieloletnim sporze pijarów i jezuitów o kontrolę szkolnictwa stanęła po stronie tych ostatnich. Dzięki jej pośrednictwu august 3, 1 września 1736 roku zagwarantował im monopol nauczania na terenie Wilna. Poza tym Dary Królowej dla Jasnej Góry... Kryształowe wazony augsburskiej roboty, renesansowy krzyż i barokowy relikwiarz do dziś stanowią ozdobę skarbca ojców Paulinów. Na tle zastoju kulturalnego w okresie panowania Augusta III specjalnego znaczenia nabrała przebudowa zamku. Dla licznej rodziny monarszej dotychczasowe pomieszczenia okazały się zbyt ciasne. Maria Józefa chciała poza tym mieć apartamenty z salą audiencyjną, choć sypialnie zawsze dzieliła z mężem. W tym celu zajęła m.in. dawną izbę senatorską. W rezultacie w 1737 roku rozpoczęto przebudowę zamku, przy czym przez omyłkę posłano Augustowi III do akceptacji nie ten projekt, który zamierzano realizować. Przebudowa ciągnęła się 12 lat, także w 1743 roku para królewska odłożyła swój przyjazd do Warszawy, bo rzekomo nie miała gdzie mieszkać. Jednak wcześniej zatrzymywano się... Nie na gwarnym z powodu obrad Sejmu i Senatu zamku, lecz w spokojnym pałacu saskim, w którym rodzina czuła się bardziej u siebie. Tam też niekiedy wystawiano oper i komedie i stamtąd sześciokonną karetą August III wyjeżdżał na posiedzenia Sejmu. Poza tym wydzierżawiono kępę na wschodnim brzegu Wisły, zwaną odtąd Saską Kępą, gdzie wzniesiono na użytek dworu letni pawilon rozrywkowy. Po zakończeniu wojny o sukcesję austriacką, wyposażenie licznego potomstwa stało się sprawą bardzo pilną. Królowa chciała, aby najstarszy syn, nie podnoszący się z fotela, poświęcił się karierze duchownej, a następcą tronu został jej ulubieniec Ksawery. Fryderyk Christian jednak zdecydowanie odrzucił ten projekt, w związku z tym należało go ożenić. Maria Józefa doprowadziła wówczas do podwójnych ślubów, pomiędzy własnymi dziećmi, a dziećmi siostry cesarzowej Marii Amalii. Najstarszy Kulewicz ożenił się więc 20 czerwca 1747 roku z siostrzenicą matki, bawarską księżniczką Marią Antonią Walpurgis, a w kilka dni potem, 9 lipca, królewna Maria Anna wyszła za jej brata, elektora Maksymiliana Józefa. Była ona jedyną z wydanych za mąż córek Marii Józefy, która pozostała bezdzietna. W osobie Marii Antonii Walpurgis dwór drezdeński pozyskał bardzo silną indywidualność. Potrafiła ona bronić męża, zyskała nań duży wpływ, popadła w konflikty ze szwagierkami, zwłaszcza z kulewną Elżbietą Lizl, jak ją nazywano w rodzinie, i umiała się nawet przeciwstawiać władczej teściowej. Wtrącała się też do polityki zagranicznej, będąc gorącą zwolenniczką przymierza z Rosją i Austrią. Żona następcy tronu była poza tym bardzo utalentowana, i sama komponowała opery, a potem je wystawiała. W odstępach rocznych powiła kolejno czterech synów, z których pierwszy, Fryderyk August, późniejszy książę warszawski, przyszedł na świat 23 grudnia 1751 roku. Narodziny bratanków ostatecznie rozwiały nadzieję ksawerego na sukcesję. Maria Józefa już jednak wcześniej została babką — Najstarsza jej córka była od lat królową obojga Sycylii, matką trzech królewiczów i dwóch królewien. Ponieważ przyrodni brat jej męża, Ferdynand I, król Hiszpanii, był bezdzietny, stawało się powoli jasne, że Karol odziedziczy po nim koronę i przeniesie się z Neapolu do Madrytu. Planowano zabrać ze sobą wszystkie dzieci, z wyjątkiem młodszego syna Ferdynanda, urodzonego 12 stycznia 1751 roku, który w tym układzie miał otrzymać królestwo obojga Sycylii. Jego starszy brat, jako Karol IV, odziedziczył później Hiszpanię. Po opuszczeniu domu rodzicielskiego przez kolewnę Marię Annę do wydania pozostały jeszcze jej cztery młodsze siostry. Niepowodzeniem zakończyły się pertraktacje matrymonialne prowadzone w roku 1745 z księciem Karolem Lotaryńskim, bratem cesarza Franciszka I, a w roku 1750 z arcyksięciem Józefem, późniejszym cesarzem Józefem II. Za to wielkim sukcesem stało się małżeństwo jednej z królewien z Ludwikiem, następcą tronu francuskiego. Projekty takie powstały już w roku 1743, ale wówczas Delfin poślubił infantkę hiszpańską. Młoda Delfina wkrótce jednak zmarła, 22 lipca 1746. Wreźnie kolejną córką na wydaniu była wtedy ulubienica matki Józefa, Pepa. 9 września Bryl i ojciec Guarini... Zagadnienie posła francuskiego w sprawie zaręczenia królewny z Ludwikiem. Rzeczywiście już 12 października ambasador Isart oficjalnie oświadczył się w imieniu swojego dworu o rękę córki Augusta III. Przywiózł on wówczas królowi tytuł Majestatis, o który przez wiele lat bezskutecznie walczyli Jan III Sobieski i Maria Kazimiera, ale i teraz zastrzeżony tylko dla tych monarchów polskich, którzy będą pochodzili z dynastii Wetinów. Później rozeszła się pogłoska, że Delfin żeni się z księżniczką pruską, w związku z czym Pepa ze zmartwienia rozchorowała się. Wkrótce jednak nadszedł serdeczny list od dziadka konkurenta Stanisława Leszczyńskiego. W listopadzie, w czasie pobytu dworu w Warszawie, ogłoszono zaręczyny. Wywołało to wybuch radości kolonii francuskiej, iluminującej swe domy i urządzającej zabawy, a przebywająca w gościnie u rodziców elektorowa Bawarii, Maria Anna, ułożyła na cześć siostry specjalny wiersz po francusku. 10 stycznia 1747 odbył się ślub per procura w Dreźnie, przy czym pana młodego zastępował królewicz Fryderyk Christian, a 9 lutego właściwy w Wersalu. We Francji sytuacja młodej delfiny była początkowo bardzo trudna. Mąż nadal rozpaczał po śmierci ukochanej pierwszej żony. Teściowa Maria Leszczyńska pochodziła z rodziny wrogiej dynastii saskiej, a Ludwik XV niezbyt kochał swego pobożnego syna. Wykazując dużo taktu, Maria Józefa, pomimo powszechnie przypisywanej jej pewnej ociężałości umysłowej, potrafiła pozyskać sobie kolejno teściową, ostentacyjnie nosiła medalion z podobizną jej ojca, męża, w czasie nocy poślubnej, gdy ten szlochał z żałości po poprzedniej żonie, powiedziała mu — płacz, panie, te łzy mówią mi, czego mogę się spodziewać, jeżeli będę miała szczęście zdobyć twoją miłość — a nawet samego monarchę i jego kochankę Markizę Pompadour. Wraz z delfinem i królową stała w Wersalu na czele stronnictwa dewotów. Zawsze bardzo dbała o interesy swojej saskiej rodziny. Urodziła pięciu synów, z których trzech było później królami Francji – Ludwik XVI, Ludwik XVIII i Karol X. Oraz dwie córki, w tym przyszłą kulową Sabaudii. Małżeństwo to bardzo podniosło prestiż i znaczenie dworu warszawsko-drezdyńskiego. Para królewska poza następcą tronu miała jeszcze czterech innych żyjących synów. Najmłodszy z nich, Klemens Wacław, od dzieciństwa przeznaczony był do stanu duchownego i później został arcybiskupem elektorem Trewiru. Pozostałych trzech wychowywano na wojskowych, przy czym liczono, że jeden z nich, albo też ich najstarszy brat, zostanie wybrany na króla Polski. Królowa chciała, żeby był to Ksawery, August III wolał Karola a synowa pilnowała, aby nie pomijać jej męża. W kraju czartoryscy wahali się pomiędzy poparciem Fryderyka, Krystiana a Karola. Za pierwszym przemawiało jego kalectwo. Liczono, że będzie rzadko przyjeżdżał z Drezna do Warszawy i w następstwie tego właściwe rządy przekaże familii. Drugiego za to spodziewano się ożenić z Izabelą Czartoryską, późniejszą księżną marszałkową lubomirską. Zwolennikami Xawerego byli natomiast biskupi, gdyż pod wpływem matki odnosił się on ze szczególną czcią do duchowieństwa. Dziwną politykę prowadził Bryl, który nie zgadzał się na przyjazdy kulewiczów do Polski. Wydaje się, że Maria Józefa przeforsowała swego kandydata i dwór jako całość zaczął wysuwać ksawerego Należało przede wszystkim pozyskać zgodę Rosji. Zarządów rządów cesarzowej Anny Petersburg był niechętny tym projektom, natomiast jej następczyni, cesarzowa Elżbieta, do której w tej sprawie jeździł specjalnie Fleming, Wyraziła swoją zgodę. W pewnym okresie popierała kandydaturę Xaverego także cesarzowa austriacka Maria Teresa, pragnąca ożenić go ze swoją córką, a po roku 1749 Francja, gdzie Delfina dbała o interesy ukochanego brata. W maju 1752 roku na naradzie senatu we Wschowie czartoryscy wypowiedzieli się za ideą elekcji Vivente Rege i kandydaturą Xaverego. W Polsce kursował jednak wierszyk adresowany do Królewicza. Nie ostrz, książę książe, na koronę zęby, nie wpadnie próżno gołąbek do gęby. Niemniej dwór liczył, że na najbliższym Sejmie w Grodnie uda się poczynić jakieś kroki w kierunku zwiększenia szans wyboru Królewicza za życia jego ojca. 13 lipca 1752 roku August III, robiąc Karolowi urodzinową niespodziankę, oświadczył, że obaj z Ksawerym pojadą do Polski. Cynowa, będąca w zaawansowanej ciąży, spłakała się, że propozycja ta nie dotyczy także jej męża, i po kątach pomstowała na teściową. W Warszawie zjazd senatorów rozpoczął się już pod koniec sierpnia. 1 września przybyli królestwo, a następnego obaj królewicze. W stolicy rodzina monarsza początkowo przeżyła chwilę napięć, gdyż czatorysty zagrozili zerwaniem Sejmu, o ile nie uzyskają zapewnienia podkanclerstwa dla swego zięcia. W związku z tym. Taką obietnicę otrzymali. Królowiczom urządzono dwory na wzór tych, jakie kiedyś mieli młodzi Sobiescy. Marszałkiem ich został wojewoda lubelski Lubomirski, a kanclerzem kanonik gnieźnieński Podoski. Wkrótce wyruszono do Grodna. Po drodze zatrzymano się najpierw u Branickiego w Białymstoku, a później w Białowieży, gdzie 27 września odbyły się łowy, w czasie których, jak głosi wzniesiona tablica, Najjaśniejsi państwo z królewiczami zabili 42 żubry i 13 łosiów. 30 września przybyli do Grodna. Następnego dnia rozpoczął się Sejm. Choć dwór łączył wiele nadziei z jego obradami, to jednak dyskusje były jałowe, a ożywienie spowodowane zostało tylko obecnością posła rosyjskiego w loży królewskiej, co było niezgodne z przepisami. 21 października Sejm został zerwany pod pretekstem, że młody Bryl, który otrzymał starostwo warszawskie, jest cudzoziemcem, a więc jego nominacja była niezgodna z prawem. Problem następstwa tronu nie został nawet postawiony na porządku obrad. Dwór jednak nadal poszukiwał sprzymierzeńców i w czasie następnej wizyty w Warszawie August III osobiście nakładał Czartoryskiemu wstęgę przysłanego mu przez cesarzową rosyjską Orderu Świętego Andrzeja. Kandydaturę Xaverego stale popierała Francja i dochodziły pogłoski, że ma on poślubić jedną z królewien francuskich. W ogóle para królewska coraz bardziej wiązała się z Ludwikiem XV. W wyniku licznych pertraktacji Saksonia stała się członkiem koalicji składającej się z Francji, Austrii, Rosji i Szwecji, skierowanej przeciw Prusom i Anglii. Zagrożony w ten sposób Fryderyk II postanowił przerwać okrążający go pierścień, i w sierpniu 1756 roku wkroczył na ziemię saskie, rozpoczynając wojnę siedmioletnią. Uprzednio Brühl, chcąc mieć środki na pokrycie utrzymania dworu, zredukował armię z 42 tysięcy do 19 tysięcy żołnierzy. W tej sytuacji obrona przed Prusakami była niemożliwa i August III postanowił uciec do Polski. Wsiadł już nawet w tym celu do karety, ale otrzymał wiadomość, że drogi nie są bezpieczne. Więc zamiast nad Wisłę udał się do swych wojsk zgromadzonych w obozie Pirnał. W czasie krótkich walk ksawery i Karol byli przy ojcu. Jednak opór ten został prędko złamany i królowi groziła niewola. Na szczęście przybył wówczas kanclerz Małachowski i wyjednał u Fryderyka zgodę na przejazd Augusta III do Warszawy na otwarcie obrad Sejmu. Pod ochroną konwoju pruskiego monarcha wyruszył więc do Polski. Towarzyszyli mu Bryl i obaj królewicze. Żonę zostawił natomiast w Saksonii. Nie wiedział, że żegna się z nią na zawsze. Decyzja pozostania w Dreźnie pochodziła od samej królowej i była podyktowana chęcią zapewnienia jakiejś obrony miastu oraz całemu krajowi przed bezwzględnością Fryderyka. Był to jeden z najszlachetniejszych czynów Marii Józefy w ciągu całego jej życia. Świadomie wyrzekła się spokojnego królowania w Warszawie, wybierając okupację pruską, w czasie której musiała znosić różne szykany i upokorzenia. Sama potrafiła zachować zawsze spokój i godność, a w czasie oblężenia Drezna wykazała dużo męstwa. 10 września 1756 roku, pomimo jej oporów, generał Wylich wdarł się do archiwum drezdeńskiego i wywiózł trzy worki dokumentów. Przy królowej znajdował się syn Kaleka ze swoją rodziną oraz młodsze dzieci, wśród których w ciężkich chwilach ustały dotychczasowe niesnaski. W jej otoczeniu pozostał także hrabia Broli, do niedawna poseł francuski w Dreźnie, obecnie osoba prywatna opiekująca się matką delfiny. Z wydatną pomocą finansową pośpieszyła cesarzowa rosyjska Elżbieta, przesyłając pieniądze Augustowi III do Warszawy, a królowej i królewiczowej do Drezna i odmawiając przyjęcia w zamian proponowanych brylantów. Natomiast Maria Teresa nie okazała zainteresowania losem kuzynki, krytykując tylko jej męża, że skapitulował, zamiast wycofać się do Czech, gdzie mógł przekazać swe wojska generałom austriackim. Pruska okupacja Saksonii była ciężka. Fryderyk usiłował na przykład wcielić żołnierzy saskich do swej armii, a manufakturę porcelany w Miśni wywieźć do Berlina. Królowa wielokrotnie kołatała u zwycięzców o cofnięcie różnych zarządzeń, a jej osobisty autorytet i powiązania rodzinne mogły mieć pewien ograniczony wpływ na zachowanie się najeźdźców, choć podkreślano, że Fryderyk nie traktował po rycersku żony pokonanego przeciwnika. Z natury rzeczy Maria Józefa żyła wiadomościami z Warszawy. Mąż i synowie przybyli tam 27 października. W karnawale obaj Kulewicze hulali, a Karol rozpoczął swój słynny romans z Franciszką Krasińską. Na wiosnę walczyli krótko z Prusakami w szeregach wojsk austriackich, ale później znów wrócili do Polski. Bryl projektował, aby po zwycięskiej wojnie jednego z nich osadzić jako lennika Rzeczypospolitej w odebranych Fryderykowi Prusach książęcych. W następnym roku bracia się rozjechali. Ksawery przybył do Paryża i walczył w wojsku francuskim, a Karol udał się do Petersburga, po czym wstąpił do armii rosyjskiej. Z Wersalu królowa otrzymywała również stale wieści. Ulubiona córka ogromnie troszczyła się o los swej rodziny i nalegała, aby teść, Ludwik XV, dopomógł jej ojcu. Na razie nie dawało to jednak żadnych wyników. Jesienią 1757 roku Maria Józefa została dwukrotnie babką – 9 września Delfina urodziła piątego syna, przyszłego Karola X, ostatniego króla Francji, a w dwa tygodnie później synowa powiła córkę nazwaną Maria Amalia na cześć swej macierzystej babki, siostry Marii Józefy. Były to niewątpliwie nieliczne, radosne chwile w smutnym i beznadziejnym życiu monarchini, której dni były już policzone. 17 listopada 1757 roku Maria Józefa zmarła. Ostatnia polska królowa została pochowana w krypcie kościoła dworskiego w Dreźnie, gdzie później spoczął także august III.